Żywa. Pan Bóg nam błogosławił pomimo dużych strat, któreśmy mieli. Nasza flaga polska wisiała i dała znać światu całemu. Polacy zdobyli Monte Cassino. Generał Władysław Anders, bohater spod Monte Cassino, wcześniej twórca Armii Polskiej w Związku Sowieckim, dowódca II Korpusu Polskiego, po II wojnie światowej na emigracji, naczelny wódz i następca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie udało się jednak reakcji osłabić naszych szeregów. Dzięki osiarności narodu polskiego, zapałowi żołnierzy wszystkich stopni, nad wyraz wydatnej pomocy Związku Radzieckiego, Druga armia odrodzonego wojska polskiego była gotową do walki z odwiecznym wrogiem swojej Generał Karol Świerczewski-Walter w czasach PRL-u człowiek-legenda, bo polekł w walce o utrwalanie władzy ludowej. Mówiono, że Kulom się nie kłaniał. Uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, współtwórca Ludowego Wojska Polskiego. Pierwszy stał się bohaterem za życia, drugi po śmierci, której powody rodzą różne spekulacje. Generał Anders został wyklęty przez władzę ludową. Generał Świerczewski trafił dzięki niej nawet na banknot o nominale 50 zł po lekkim retuszu biografii. Jak czasy, w których żyli wpływały na ich wybory życiowe, jak oni zmienili historię.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 11 sierpnia 1892 roku w ewangelickiej rodzinie ziemiańskiej wywodzącej się z Inflant. Służbę wojskową rozpoczął w 1917 roku, walczył na czele pułku w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem morderu Virtuti Militari przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Był także uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego w latach 1928-1937. Dowodził Kresową, a następnie Nowogródzką Brygadą Kawalerii, z którą wszedł w skład armii Modlin. Czas życia generała Andersa dzieli się na dwie części, tak mi się wydaje, do wybuchu wojny i ta druga istotniejsza właśnie po 1939 roku. Jaka była pozycja generała Andersa w strukturach przedwojennej armii polskiej? Czy wskazywała na to, że stanie się bohaterem po 1939 roku? No, oczywiście nie ma determinizmu, który pozwoliłby określić z góry przyszłe losy ludzi, którzy zaczynają życie. Wydaje mi się jednak, że życie generała Władysława Andersa tworzy spoistą całość, której ten rozwój jego kariery w służbie Polsce ma charakter, jeśli można tak powiedzieć, nieoczekiwanie wyjątkowo organiczny. Bo niezależnie od sporów politycznych, które rozdzierają Polskę w okresie II Rzeczpospolitej, w czasie II wojny światowej na emigracji, generał Anders no jakby... Jest trochę obok nich, ponad nimi i jego znakomite talenty wojskowe są doceniane przez wszystkich, którzy niezależnie od tego, po której stronie owego sporu się lokują, są jego przełożonymi. Przypomnijmy, że początek tej kariery no, wygląda tak, jak nierzadko w końcu XIX, na początku XX wieku służba w wojsku. Zaborcy, w tym przypadku w wojsku rosyjskim, a korzystając z tej okazji, że miała charakter ochotniczy, jego służba mógł jednocześnie studiować na Politechnice Ryskiej. Anders wchodzi w I wojnę światową jako kawalerzysta rosyjski, niezwykle odważny i w związku z tym zdobywał prędko i rany i odznaczenia rosyjskie przeciwko Rosji Anders wystąpi, kiedy pojawi się tylko okazja przyłączenia do polskiego wojska. Takie wojsko właśnie po pierwszej rewolucji rosyjskiej po tej z lutego, marca 17 roku zaczęło się tworzyć z tysięcy żołnierzy polskich służących w armii rosyjskiej. To właśnie do pierwszego korpusu tworzonego przez generała Dowbor Muśnickiego przyłączył się gdzie poprzez dowbora Muśnickiego przechodzi do tego bardzo ważnego i przynoszącego mu sławę udziału w powstaniu wielkopolskim. W 1920 roku oczywiście walczy w obronie Polski, odnosi rany, które eliminują go na pewien czas z walki, jednakże jego wyróżniająca się służba na czele 15 Pułku Ułanów Poznańskich wcześniej sprawiła, że Został wysłany na no najważniejszą chyba szkołę wojskową w Europie ówczesną, czyli École Supérieure de Guerre w Paryżu, gdzie przez kilka lat poznawał tajniki dowodzenia na wyższych szczeblach. Kiedy powrócił do Polski w roku 1924 pracuje w sztabie. Generalnego Inspektora Kawalerii, jakim był generał Rozwadowski i służąc Rozwadowskiemu jako szef Sztabu Obrony Warszawy w maju 26 roku będzie pułkownik Anders jedną z kluczowych postaci w tragicznym epizodzie polskiej historii okresu międzywojennego, to znaczy w zamachu mojowym. Anders doprowadził do opanowania sytuacji w tej walce między buntownikami, na czele których stał Piłsudski, a oddziałami rządowymi, legalnymi. Ale uznając przewagę i chcąc uniknąć przelewu krwi, przełożeni Andersa zdecydowali o zaprzestaniu walk i to właśnie ewakuował legalne władze do Wilanowa pułkownik Anders. Zwycięzca, Józef Piłsudski nie prześladował go w żaden sposób. Przeciwnie, doceniał jego umiejętności postawiony na czele brygady kawalerii wołyńskiej, potem nowogródzkiej. Bierze udział w rozmaitych manewrach, grach wojennych, tak zwanych, czyli sztabowych. I właśnie po jednej z takich gier w Wilnie Piłsudski uznał go za jednego z kilku najwybitniejszych, najbardziej obiecujących dowódców w Wojsku Polskim. Jeszcze za życia Piłsudskiego przychodzi awans dla Władysława Andersona Brygady W 1934 roku. To jest właśnie przykład nie tylko zasłużonego w walce, ale także wsławionego sukcesami sportowymi, bo stał na czele polskiej ekipy walczącej o Puchar Narodów w jeździectwie i w Nicei w 1925 roku zdobył ten Puchar Narodów dla Polski. Oczywiście wchodzi do walki we wrześniu 1939 roku na czele swojej nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Tam daje dowód znów pewnej cechy, która budzi kontrowersje. Jedni uważają, że nie słuchał rozkazów swoich przełożonych, że potrafił się im przeciwstawić, kiedy uważał je za skrajnie nieodpowiedzialne. Z drugiej strony inni zauważają, że te przejawy pewnej niesubordynacji dwu czy trzykrotnie w czasie kampanii wrześniowej zawsze były motywowane jednym uchronić swoich żołnierzy przed głupimi, niepotrzebnymi stratami. Przedzierał się więc na czele swojej brygady na południe, biorąc udział w, wcześniej oczywiście w bitwie pod Mławą. Dociera w końcu do okolic Lwowa. Chce, żeby jego żołnierze małymi grupkami mogli się przedostać do Rumunii, mogli służyć dalej Polsce, nie popaść w niewolę sowiecką. Sam niestety ranny kilkakrotnie przez Ukraińców w tę niewolę wpadł. Od września 1939 roku generał Anders jest więziony przez NKWD we Lwowie, w Moskwie. Właściwie dlaczego nie podzielił losu żołnierzy ofiar Katynia? No cóż, był złapany w momencie, kiedy już funkcjonowały te obozy jenieckie, które okazały się obozami śmierci dla polskich oficerów. Ale przede wszystkim decydowała uwaga, jaką zwrócili na niego nkw w przekonaniu, że Anders jako oficer armii carskiej, świetnie znający język rosyjski i cieszący się dużym autorytetem wśród żołnierzy Wojska Polskiego, będzie się świetnie nadawał na dowódcę marionetkowego, kolaboracyjnego Wojska Polskiego, które służyłoby planom Stalina. Zanim był Berling miał być Anders. To był motyw kolejnych przesłuchań, kolejnych nacisków bardzo brutalnych prowadzonych w centralnym więzieniu NKWD na Placu Łubiańskim w Moskwie na generała Andersa. 30 lipca 1941 roku został podpisany układ polsko-radziecki Sikorski-Majski. Na mocy tego układu miała powstać Armia Polska w Związku Sowieckim. Generałowi Andersowi powierzono jej tworzenie z Polaków zwolnionych z sowieckich więzień. Jak dalej potoczyła się ta historia? No, oczywiście, kiedy Sikorski podpisał układ ze Związkiem Sowieckim, trzeba było na gwałt szukać dowódców, którzy mogliby stanąć na czele tej formującej się w Związku Sowieckim Armii Polskiej. I wtedy okazało się, że ich nie ma w ZSRR. Nie było ich, bo zostali zamordowani w Katyniu, co się okaże nieco później, w kwietniu 1943 roku, kiedy odkopane zostaną doły katyńskie. Z początku generał Anders był niesłychanie pozytywnie nastawiony do tworzenia armii polskiej w ZSRR, ponieważ traktował ją jako szansę wyciągnięcia z tego gigantycznego archipelagu Gułag setek tysięcy Polaków. Oczywiście ta armia nie miała być duża, nie miała obejmować setek tysięcy, tylko zaledwie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Anders potrafił zrobić wszystko, by w punktach koncentracji swojej armii przyjmować ponad przydzieloną mu liczbę przez władzę sowiecką, ochotników, kandydatów do tej armii. Wystanowiła ona możliwie silną grupę uderzeniową liczącą się u boku Armii Czerwonej w walce z Niemcami w wyzwoleniu ziem polskich. Anders jednakże traktował ideę tworzenia Armii Polskiej w ZSRR już po pierwszych kilku miesiącach doświadczeń z władzami sowieckimi jako wyłącznie drogę do wyprowadzenia z domu niewoli wygłodniałych, wynędzniałych, zniszczonych przez obozy Polaków. Nie zgadzał się pod tym względem całkowicie z Sikorskim, czyli z Naczelnym Wodzem, który kompletnie nie znając Rosji, nie znając sytuacji w Rosji, upierał się niemal do końca do czerwca 1942 roku roku, by pozostawić Armię Polską w ZSRR, by z takimi warunkami, jakie podyktuje Stalin, ta armia tworzyła się nadal. Anders nie miał wątpliwości, że ta armia będzie tylko listkiem figowym dla planów przejęcia przez Stalina władzy nad Polską, a w dodatku listkiem figowym, który zostanie poszarpany do nicości wskutek sposobu wojowania przez Sowietów. Pamiętajmy, Armia Czerwona była armią, która najbardziej nie szanowała życia żołnierzy i niestety ten sam sposób walki narzuciła także tak zwanemu ludowemu wojsku polskiemu, które będzie tworzyło się później. Na szczęście Anders wyprowadził 117 tysięcy ludzi do Persji, do Iraku, w końcu do Ziemi Świętej. W Syrii, gdzie tworzyła się Armia Polska na wschodzie, zalążek przyszłego drugiego korpusu. Krytykowano wtedy Andersa, że działa wbrew polskiej racji stanu, wyprowadzając polskich żołnierzy z Rosji sowieckiej. Generał Anders wciąż podkreślał, że tam to jest dla nich wegetacja. Obniżano porcje żywieniowe, nawet w grudniu 1941 roku przestano je dostarczać. Stalin świadomie chciał narzucić jak najtrudniejsze warunki tworzącemu się w Związku Sowieckim Wojsku Polskiemu, nie dlatego, że chciał je od razu wyniszczyć. Ono było mu potrzebne w takiej zalążkowej formie, żeby to nie była silna armia, żeby się prędko wykrwawiła, żeby była całkowicie zdana na łaskę i niełaskę sowieckiego patrona. Dlatego zredukowano porcję z 44 do 30 tysięcy, a już ludzi było wtedy ponad dwa razy więcej. Wszyscy byli bardzo słabi, wielu cierpiało na choroby i wielu niestety umrze. A więc decyzja generała Andersa broni się na każdym, ale w szczególności na ludzkim poziomie interpretacji jego działania generał Sikorski pisząc 12 czerwca 42 roku do Andersa, że wojsko dla wyższych celów politycznych musi pozostać w ZSRR dał dowód niestety tylko i wyłącznie swojej skrajnej politycznej głupocie O Panie, któryś jest na niebie wyciągnij sprawiedliwą dłoń ze wszech stron do ciebie, Polski, polską broń. Ale czy w realizacji planu wyprowadzenia Wojska Polskiego ze Związku Sowieckiego generałowi Andersowi pomogła sytuacja międzynarodowa, czy nie pomogła? Stalin chciał przecież pozbyć się Wojska Polskiego, a Brytyjczykom przydało się ono na Bliskim Wschodzie. Tak, oczywiście, w szczególności to, co działo się wtedy w Iraku, przewrót polityczny, który zagroził dominacji brytyjskiej na tym obszarze, pojawiła się możliwość, że, że Niemcy, pamiętajmy, to był drugi rok, kiedy Niemcy, jak się wydawało, wciąż mogli wygrać wojnę, wciąż grozili panowaniu brytyjskiemu na terenie Afryki. Stalin natomiast chciał się pozbyć, to prawda, tych Polaków, którzy mogli być dla niego przeszkodą, natomiast jak najbardziej chciał mieć dalej jakąś armię polską pod swoim patronatem i jak wiemy stworzy ją po wyjściu Andersa z tych, którzy nie zdążyli do Andersa. Na ich czele postawi swoje marionetki Zamiast ocaleć, zamiast tworzyć nową, wspaniałą emigrację polityczną z tak ogromnym dorobkiem, którego symbolem jest kultura paryska, ściśle związana z akcją generała Andersa. Giedroyć do końca życia pozostanie, jeśli można tak powiedzieć. Jednym z kapłanów kultu generała Andersa, podobnie jak Gustaw herling grodziński jak dziesiątki innych znakomitych twórców, którzy ocaleli dzięki wyjściu ze Związku Sowieckiego. Na Bliskim Wschodzie generał Anders stworzył małą Polskę. Jakie ten fakt miał mieć znaczenie? Bardzo się cieszę, że pani przypomniała tę Małą Polskę, czy to w cudzysłowie Imperium Polskie na Bliskim Wschodzie. Ponad 100 tysięcy Polaków znalazło się głównie na obszarze dzisiejszej Ziemi Świętej, tworząc tam namiastkę takiego cywilnego życia polskiego. Śladem tego jest choćby jedna ze stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, ozdobiona właśnie przez żołnierzy drugiego korpusu. Ale przede wszystkim ważne było to odbudowanie jakiejś psychicznej nadziei na to, że Polska będzie, że o Polskę walka się nie skończyła. Generał Anders znakomicie umiał zadbać o propagandę, o rozwój kultury. Tworzy się tam przecież Wydział Propagandy i Prasy na czele z Józefem Czapskim, wielkim malarzem i wielkim eseistą. Także major Józef Czapski stoi na czele specjalnej ekipy, która miała zająć się poszukiwaniem tych, którzy zginęli w Kadyniu. Było kilkadziesiąt czasopism na czele z Orłem Białym. Ponad stu poetów czynnych i wydających swoje tomiki. Tam właśnie, trudno to sobie wyobrazić, ale to było prawdziwe imperium kulturalne, nie tylko wojskowe. Na tym polega siła legendy i rzeczywistych zasług generała Andersa. Dzięki tej sile także dalsza akcja bojowa będzie prowadziła przez Włochy od stycznia 1944 roku. Ta fenomenalna synergia zostawi trwały ślad w naszej pamięci. W czasie tworzenia armii w Związku Sowieckim generał Anders był w konflikcie z generałem Sikorskim. Wśród generalicji uchodził za zbyt samodzielnego i niepokornego. Nawet sugerowano Sikorskiemu, by przywołał Andersa do porządku. Z czego właściwie wynikała taka postawa generała Andersa? Czy panowie byli wrogami? Generał Anders dysponował największą jednostką polskich sił zbrojnych na zachodzie, czując poparcie żołnierzy tej jednostki, bo był dowódcą ubóstwianym, był dowódcą, któremu ufano. Nie chciał tego zaufania zawieść i chciał prowadzić ich w sposób, który nie narazi ich na idiotyczne straty, nie chciał oczywiście uchylać się od walki, wiedział jak ogromne znaczenie propagandowe nie dla niego, ale dla sprawy polskiej w II wojnie światowej, ma realny sukces bojowy odniesiony na froncie włoskim w tym przypadku przeciwko Niemcom, kiedy Stalin rozwijał już propagandę, że no na zachodzie polskie wojsko nie walczy, w ogóle stoi z bronią u nogi, tylko on, Stalin, prowadzi realną akcję militarną, która szkodzi Niemcom to oczywiście Anders wiedział, i dlatego przyjął w kwietniu 1944 roku polecenie, które zostało mu przekazane przez dowódcę brytyjskiej ósmej Armii, jego zwierzchnika bezpośredniego w formie pytania, czy przyjmie tak trudne zadanie. Anders przyjął to zadanie. Tym zadaniem był właśnie szturm na klasztor Monte Cassino, który ryglował drogę na Rzym, armii alianckiej idącej od południa i gdzie już kilka wcześniejszych ataków podejmowanych wielkimi siłami przez aliantów skończyło się straszliwą rzezią i klęską. Anders zdecydował się jednak, że to zadanie trzeba podjąć W pięknym rozkazie datowanym 11 maja do swoich żołnierzy, do kochanych moich braci i dzieci, jak zaczyna ten rozkaz, generał Anders wzywał właśnie do tego, by żołnierze za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za miliony wywiezionych Polaków poszli naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, honor i ojczyzna. Te słowa odzywały się prawdziwym, szczerym echem, niezależnie od tego, jak dzisiaj cynicy mogą je odczytywać. Wtedy one brzmiały absolutnie czystym dźwiękiem i tak były przyjmowane przez żołnierzy. Sikorski, który wcześniej Szarpał się jakby w tej wewnętrznej walce ze swoimi przeciwnikami w Londynie. Chciał traktować Andersa po prostu jako biernego wykonawcę swoich gier politycznych. Anders w te gry polityczne nie chciał wchodzić i to spowodowało, że w ostatnich miesiącach życia Sikorskiego rzeczywiście stosunki między naczelnym wodzem, czyli Sikorskim, a generałem Andersem stały się no, napięte, choć niewrogie wizyta Sikorskiego na Bliskim Wschodzie w jakiś sposób rozładowała, przynajmniej częściowo, te napięcia. Przypomnijmy, w tej najkrwawszej bitwie, w bitwie o Monte Cassino, Polaków zginęło około dziewięciuset. W sumie wszystkich strat, łącznie z rannymi i zaginionymi, można liczyć na blisko cztery tysiące. Tymczasem w jednej bitwie pod Budziszynem generał Świerczewski zmarnuje 18 tysięcy żołnierzy. W tym 4 tysiące polegnie w tej bitwie. Taka była skala różnicy w traktowaniu żołnierzy na bardzo trudnym polu walki, bez porównania trudniejszym niż pod Budziszynem, bo w szturmowaniu ufortyfikowanego wzgórza, jakim było Monte Cassino. Lata i Zostaną ślady dawnych dni i tylko makina Monte Cassino. Czerwiejsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Sukces jakim było zdobycie Monte Cassino został znakomicie rozpropagowany. Zadał w ten sposób kłam propagandzie, że Polacy nic w II wojnie światowej nie zrobili, nie zdziałali. Zresztą tej propagandy o bezsensowności walki pod Monte Cassino wracają do dzisiaj wśród rozmaitych niedołuków, Przywołują więc fakt, że rzeczywiście 18 maja Niemcy wycofali się z Monte Cassino, że w tym drugim szturmie na Monte Cassino po pierwszym bardzo krwawym 12 maja Polacy zdobywali już praktycznie opustoszały klasztor. Ale to właśnie... Natarcie 12 maja, które związało dwie trzecie sił niemieckich w tym rejonie, 10 batalionów, pozwoliło wojskom alianckim przełamać front Niemiecki na sąsiednim odcinku, bo Niemcy, no cóż, przerzucili po prostu to, co mieli do obrony przeciwko polskiemu natarciu i ponieśli zresztą wtedy 12 maja niezwykle ciężkie straty. To nie była zabawa i to nie były tylko ofiary po polskiej stronie. Front został przerwany przez aliantów. Czy całe działania na Półwyspie Apenińskim wtedy były sensownie kierowane? To jest pytanie, które sobie zadają historycy wojny, ale odpowiedź na to pytanie nie ma nic wspólnego z oceną działań generała Andersa. Do 1970 roku, roku śmierci, generał Anders przebywał na emigracji, był zaangażowany w pracę polityczną, pełnił funkcję wodza Naczelnego Głównego Inspektora Sił Zbrojnych. Został wyklęty przez władzę ludową, która odebrała mu także polskie obywatelstwo, chociaż starał się o jego przywrócenie podobno rząd Piotra Jaruszewicza w latach 70. Obywatelstwo zostało przywrócone generałowi po 1989 roku. Generał Anders przebywał na uchodźstwie w Londynie i cieszył się tam ogromnym poważaniem wśród emigracji. Co budowało tę powojenną legendę generała Andersa? Generał, tak jak inni emigranci, przeżywał bardzo to, że Polska pozostaje krajem zniewolonym. Ale jego pozycja na emigracji urosła rzeczywiście do absolutnie pierwszoplanowej, nie tylko ze względu na realne zasługi, na wygrane, wymieńmy tylko te trzy choćby, bitwy, Monte Cassino, Ancona, Bologna. To szlak bojowy, z którym równać się może ewentualnie tylko droga bojowa generała Maczka. Ta ogromna siła militarna skupiona w północnych Włoszech pod dowództwem Andersa stała się właśnie powodem i jego wyklęcia przez komunistów, no bo stąd mit, że Anders ruszy na czele tych 200 tysięcy żołnierzy na Polskę, wyzwalać ją na białym koniu. I jednocześnie nadzieje wiązane przez tych ludzi z generałem Andersem, że on nie zapomni o nich. I rzeczywiście Anders dbał o ich los, spowodował, że do Polski wrócili tylko ci, którzy Chcieli. Nie było żadnej przymusowej deportacji, ale stopniowy proces demobilizacji tych żołnierzy i przystosowania ich do życia, głównie na terenie Wielkiej Brytanii, ale także, pamiętajmy, wdzięczność wobec generała Andersa związana z uratowanymi ze Związku Sowieckiego sierotami, dziećmi, które przyjęte zostały przez kraje na całym świecie, w Nowej Zelandii, w Indiach, w południowej Afryce. Ta wdzięczność tysięcy uratowanych ludzi tworzyła, jeżeli można tak powiedzieć, kapitał symboliczny i realny, polityczny, który towarzyszył generałowi Andersowi w jego politycznej drodze na emigracji. Drodze rzeczywiście czołowego autorytetu z tak zwanej Rady Trzech, która wypowiedziała posłuszeństwo prezydentowi Zaleskiemu w 1954 roku i realnie reprezentowała emigrację raczej ta rada aniżeli prezydent Zaleski symbolizowała ciągłość i znaczenie polityczne emigracji. Historia żywa. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Nasz drugi bohater, generał Karol Świerczewski, był o pięć lat młodszy od generała Andersa. Urodził się 22 lutego 1897 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył zaledwie dwie klasy. Gimnazjum po śmierci ojca musiał przerwać naukę. Zatrudnił się jako pomocnik tokarza w fabryce Gerlacha. A w 1916 roku wcielono go do armii carskiej. Wysłano... Na front. Właściwie od 1916 roku rozpoczyna się jego kariera po stronie Czerwonych, no bo ruszył w wojnie polsko-bolszewickiej z armią sowiecką na Polskę. Potem jako Walter walczył w wojnie domowej w Hiszpanii i robił karierę w Armii Czerwonej. Jak dalej potoczyła się ta historia? Ta droga zaczynała się w innym punkcie, tak jak pani powiedziała, Pochodził Karol Świerczewski z rodziny robotniczej warszawskiej i nie zdobył wykształcenia, nie wszedł jakby w polskość rozumianą jako wartość najwyższa został przez to, że był pięć lat młodszy, także w innym punkcie swojego życia złapany, by tak rzec, przez pierwszą wojnę. Razem z innymi pracownikami fizycznymi ewakuowany jest w ogromnej fali ewakuacyjnej, zmuszonej do wyjazdu z Królestwa Kongresowego przez władze rosyjskie, kiedy Niemcy w 1915 roku zajmowali ten teren. To były setki tysięcy ludzi przymusowo zmuszonych do wyjazdu w głąb Rosji. I tam podejmuje pracę w Kazaniu, a potem w Moskwie późniejszy generał Świerczewski. I w momencie wcielenia do wojska rosyjskiego w 16 roku jest człowiekiem, który no nie zdążył odebrać żadnego wiążącego go z Polską wykształcenia ani wychowania. Zanurzony w wir rewolucji rosyjskiej wybiera bolszewików, jak wielu ludzi, którzy znajdowali się w podobnej sytuacji pochodzenia robotniczego, nieprzywiązani do polskości. Wybiera Świerczewski karierę w armii czerwonej, walczy odważnie na frontach wojny domowej rosyjskiej przeciwko białym co niestety stawia go jednoznacznie po stronie wrogów polskiej niepodległości, bierze udział w natarciu na Polskę w 1920 roku. Marszeruje wiara, się pod Warszawę nie dochodzi, ponieważ niedaleko tego miejsca, gdzie generał Anders został ranny i wyeliminowany z walki w 20 roku na kilka miesięcy, również późniejszy generał Świerczewski tylko po drugiej stronie frontu na terenie dzisiejszej Białorusi siedem dni wcześniej, 22 lipca. 1920 roku zostaje ranny i już w walce o Warszawę po stronie bolszewików nie bierze udziału, ale bierze udział w innych haniebnych działaniach Armii Czerwonej już po zakończeniu wojny z Polską w tym, no, w szczególnie tragicznym i drastycznym epizodzie rozprawy z powstaniem chłopskim w Tambowie w Rosji Centralnej, gdzie używano broni chemicznej przeciwko chłopom, gdzie no, zabijano ich w potworny sposób. czeski tam jest po stronie oprawców. Ta gotowość do najokrutniejszych czynów, jakie związane są z wykonywaniem poleceń przełożonych, sprawia, że czeski zostaje dostrzeżony przez swoich przełożonych i włączony strukturę wymagającą szczególnej bezwzględności. Razwied UPR, czyli zarząd wywiadu. Tak dziwacznie brzmi skrótowa nazwa złowrogiej instytucji, która zajmowała się wojskowym wywiadem sowieckim od 1928 roku. Świerczewski jest z tą właśnie szczególną instytucją związany. I szkoli także agentów, którzy mają pracować w Polsce. Tak, bardzo barwnie opisuje to szkolenie późniejszy towarzysz Wiesław, Władysław Gomułka w swoich wspomnieniach, bo i on był jednym ze szkolonych przez Świerczeskiego pod Moskwą. Wspomina to barwnie między innymi w taki sposób, że Świerczewski lubił wykorzystywać te ćwiczenia rzutu granatem i skoku do okopu, żeby molestować seksualnie, że użyje dzisiejszego określenia, szkolone przez siebie towarzyszki. Ale zostawiwszy ten epizod na boku Możemy przejść do ważnej karty w historii Karola Świerczeskiego, to znaczy do jego udziału w tej podwójnej roli agenta wywiadu sowieckiego i dowódcy jednocześnie w wojnie domowej w Hiszpanii. To jest ta centralna część jego legendy, tworzonej później na zamówienie komunistycznej władzy w Polsce przez Janinę Bronieską, przez Andrzeja Szczypiorskiego. Właśnie o człowieku, który kulom się nie kłaniał. Ale wcześniej pisał także o nim Ernest Hemingway w Komu bije dzwon. Wystąpił tam Świerczewski jako Golc. Zresztą panowie się poznali w Hiszpanii. Tak jest. To rzeczywiście przypadek wejścia polskiego komunisty do literatury światowej. Hemingway nie znał potrzewki tej wojny w Hiszpanii. Tej potrzewki, którą znał i bez porównania lepiej od Hemingwaya opisał George Orwell. Świerczewski nie zajmował się tylko bohaterską walką z oddziałami generała Franco, ale zajmował się także eksterminacją przeciwników politycznych Stalina w szeregach armii republikańskiej. To była druga jego ukryta rola w tej walce w 1937-1938 roku w Hiszpanii. Egzekucje dokonywane na towarzyszach komunistach, którzy inaczej niż Stalin rozumieli ideały komunizmu, którzy podejrzani byli o trockizm albo o anarchizm albo o inne odchylenia. To jest to nieopisane przez Hemingwaya doświadczenie związane z karierą generała Świerczeskiego jako dowódcy Brygady Międzynarodowej, a później dywizji nawet całej walczącej pod Saragossą w wojnie hiszpańskiej. Order czerwonego sztandaru. Zarobił wtedy Świerczewski nie przede wszystkim za walkę z frankistami, ale za walkę z wewnętrznym wrogiem, jakiego wskazywał Stalin. Mimo tych i podobnych sukcesów generał Świerczewski, który został mianowany generałem radzieckim w 1940 roku, bo polskim dopiero 4 lata później, był jednak uważany za nieudolnego dowódcę, karcony karany za to, że popełniał dość zasadnicze błędy. I dziw bierze, że nie utrącano go w tej hierarchii radzieckiej wojskowej. Czy był pod płaszczem ochronnym Stalina, który przymykał na te jego błędy oczy? No był pod płaszczem ochronnym sowieckiego wywiadu wojskowego. Ta podwójna rola rzeczywiście przydała mu się w momencie, kiedy okazał się kompletnie nieudolnym dowódcą w czerwcu 1941 roku, kiedy bronił odcinka frontu przeciw niemieckiego i w listopadzie tegoż roku pod Wiaźmią zmarnował całkowicie powierzoną sobie dywizję. Warto przypomnieć, że z ponad 10 tysięcy żołnierzy, którymi dowodził Świerczewski, Ocalało 980, a do walki nadawało się po jej zakończeniu czterech oprócz Świerczeskiego. No takiej proporcji strat, tak złego dowodzenia nie mieli nawet inni, choć także marnujący, lekceważący życie swoich żołnierzy, dowódcy sowieccy. To, że Świerczeski nie został wtedy rozstrzelany, jak wielu innych generałów, za tego rodzaju postępowanie, to właśnie dowodzi, że miał specjalne plecy, przepraszam za to określenie kolokwialne, zarówno w wywiadzie wojskowym, jak i u Stalina, który widział w nim potrzebną marionetkę do tworzenia tej potrzebnej mu sowieckiej armii polskiej, któż się do tego lepiej nadawał, jak nie generał z taką piękną legendą z wojny domowej w Hiszpanii. Świerczewski był dość oryginalnym dowódcą jego problem z alkoholizmem był powszechnie znany. Podobno wydawał rozkazy w Majtkach czy Kalesonach. Typowy towarzysz sowiecki, bo mówi się o nim polski, sowiecki, hiszpański komunista. Oczywiście alkoholizm nie jest rzeczą wyjątkową wśród dowódców wojskowych, w szczególności sowieckich, choć pewnie i nie tylko o nich można byłoby tu mówić, ale nawet na tym tle, nawet na tle sowieckich generałów ta choroba alkoholowa generała Świerczewskiego wyróżniała się intensywnością i rzeczywiście była bardzo istotnym czynnikiem wpływającym jak najgorzej na sposób jego dowodzenia. Ale myślę, że gdyby tylko był to alkoholizm, można by, może nawet współczuć człowiekowi choremu. Ale ten alkohol służył często zagłuszaniu wątpliwości, jeśli jakieś być może do docierały, wątpliwości nie tylko, które mogły pojawić się, kiedy ten marnował kolejne tysiące swoich żołnierzy, ale także, kiedy podpisywał setki rozkazów wyroków śmierci na polskich patriotów. Przypomnijmy, że jako dowódca tworzącej się od 44 roku II Armii Wojska Polskiego, tak Ludowego Wojska Polskiego, tam, gdzie ona była formowana na terenie Lubelszczyzny, w Konkolewnicy i w uroczysku Baran pod Konkolewnicą wykonano 1300 do 1500 wyroków śmierci na polskich patriotach. Za tymi wyrokami stał osobiście generał Świerczewski. Ale oczywiście tym, co najbardziej obciąża jego kartę jest samo jego dowodzenie drugą armią w kampanii kończącej II wojnę światową w tzw. operacji Łużyckiej w marcu-kwietniu. 1945 roku, kiedy najpierw no, 7 dni nie mogła się ta druga armia uporać ze sforsowaniem niewielkiej przecież rzeczki, jaką jest Nysa Łużycka, no a potem tragiczne pięć dni między 21 a 26 kwietnia, kiedy, jak już wspomnieliśmy, potrafił zmarnować generał Świadczewski z 80 tysięcy żołnierzy swojej armii, no, blisko 20 tysięcy ludzi. Ponad 4 tysiące zginęło w bitwie o budiszyn a ponad 14 tysięcy zostało rannych lub zostało uznanych za zaginionych. To była prawdziwa hekatomba, zawiniona przez generała Świerczeskiego który nie umiał sobie w ogóle poradzić z wyzwaniem walki. I to nie jest poważnym przeciwnikiem. Naprzeciwko były głównie oddziały Volkssturmu, starszych ludzi, 60-latków albo dzieci, i dopiero kiedy pojawia się dywizja czy oddziały Feldmarszałka Schernera, ten przeciwnik niemiecki Staje się poważniejszy Wtedy no, dowodzenie czeskiego idzie zupełnie w rozsypkę Wtedy pewna, wygrana, jak się wydawało Zdobycie Drezna w zasięgu ręki To wszystko przekształca się w faktyczną tragedię Bohaterskich, dzielnych żołnierzy II Armii Wojska Polskiego Dzielnych żołnierzy, którzy mieli fatalnego, złego dowódcę po 1945 roku, po zakończeniu wojny, już polski generał Karol Świerczewski zostaje mianowany generałem broni i oczywiście zajmuje w hierarchii państwa ludowego znaczącą pozycję. Ale gdyby nie wydarzenie, które miało miejsce 28 marca 1947 roku pod Jabłonkami koło Baligrodu w Bieszczadach, to być może Karol Świerczewski nie zostałby człowiekiem, legendą PRL-u. Miał wtedy 50 lat i według oficjalnych informacji zginął w zasadce, którą zorganizowali partyzanci ukraińskiej powstańczej armii UPA. Jego śmierć stanowiła pretekst do rozpoczęcia akcji Wisła, czyli rozprawy z podziemiem ukraińskim, w której to akcji ucierpiało wielu cywilów. No właśnie, panie profesorze, jak to jest z tą śmiercią? Bo jest wiele domniemań, hipotez teorii. Czy był to zamach, czy był to przypadek, czy była to zemsta? Która z tych teorii jest najbardziej prawdopodobna? Według najbardziej rzetelnych badań profesora Grzegorza Motyki jego książki, tak było w Bieszczadach, wydaje się, że najwięcej argumentów przemawia za wersją oficjalną, że istotnie wpadła ta lotna inspekcja generała Świerczewskiego, który nieoczekiwanie chciał jeszcze jedno stanowisko Wojsk Ochrony Pogranicza sprawdzić w czasie swojej wizyty na tym polsko-ukraińskim pograniczu. Zakończyła się tragicznie wskutek zasadzki dwóch kompanii UPA, które wcale nie planowały zabić komunistycznego generała, tylko chciały zdobyć zaopatrzenie dla siebie. W tej nieoczekiwanej, przypadkowej walce, w której zdecydowana przewaga leżała po stronie Ukraińców, zginął Świerczewski. Wersje spory, czy został trafiony dwoma kulami, dlaczego w takim razie trzy ślady po kulach w jego mundurze. Oraz ślad po jakimś ostrym narzędziu na plecach, na no, tym mundurze. To już są... Tak, ale to już są raczej legendy, a nie prawda. Władze komunistyczne również chciały rozwinąć sprawę Świerczeskiego dla swoich celów walki z ekipą Gomułki w 1952 roku. Towarzyszący w czasie tej tragicznej eskapady pod Jabłonkę generałowi Świerczewskiemu, pułkownik Gerhard został oskarżony właśnie o zamach na Świerczeskiego, po to, by obciążyć pośrednio rzekomego inicjatora spisku, jakim miał być Marian Spychalski, najbliższy współpracownik Gomułki. Ta cała intryga nie bardzo się udała, została zawieszona. Choć istotnie pułkownik Gerhard zginie w tajemniczych dość okolicznościach w momencie, kiedy sprawa śmierci generała Świerczewskiego będzie raz jeszcze badana na progu lat 70., a więc nie sądzę, byśmy mogli ostatecznie udzielić odpowiedzi na postawione przez panią pytanie, ale jednak powtórzę, najbardziej przekonująca, wiarygodna wydaje się ta wersja, o której profesor Motyka mówi w swojej książce, wersja związana po prostu z przypadkową walką z przeważającą siłą UPA z dwiema kompaniami, przeciwko której był no, niecały pluton ochrony generała Świerczeskiego. Ale władza ludowa PRL-u skutecznie zbudowała legendę generała Karola Świerczeskiego. O tak, no, ta śmierć została wykorzystana do zbudowania legendy, która inaczej nie mogłaby powstać, bo pewnie Świerczewski Biedak by się zapił na śmierć, był już bardzo zaawansowany na tej drodze, a tak stał się bohaterem tragicznej śmierci w walce o polską granicę wschodnią niemalże. No i tak powstały te propagandowe brechty Janiny Broniewskiej, Andrzeja Szczypiorskiego, Władysława Broniewskiego, Mieczysława Jastruna. Można by długo wymieniać twórców Literatury PRL, którzy pisali te peany na cześć Świerczeskiego. Pamiętajmy, powstawały też drużyny czerwonego harcerstwa, tak zwanych walterowców na cześć generała Waltera, gdzie zaczynali swoją karierę właśnie u walterowców Jacek Kuroni, i Adam Michnik. Historia żywa. Bohaterami kolejnej audycji będą Irena Sendlerowa i rotmistrz Witold Pilecki. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Audycję cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl. Ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia.